Rozważania o wojnie domowej. Taśma piąta, ścieżka druga. Człowiek statecznie odnoszący się do życia nie będzie się przecież ośmieszał, stroniąc od myśli o sprawie absolutnie pewnej, nieuniknionej. Mniej za tym niż kogo innego przeraża go możliwość przekroczenia progu w obronie wartości ważnych dla organicznie istniejącego zespołu, którego część składową on sam stanowi. Dlaczego powstanie wybuchło w Wandei właśnie, skoro i w innych prowincjach dawały się odczuwać te same zjawiska natury socjalnej, ekonomicznej i politycznej? Nad tym pytaniem historycy dopiero się głowią. Duży Odległy od znaczniejszych miast i dróg, dziś jeszcze bardziej od innych prymitywny region był, może szczególnie skłonny do surowego sposobu reagowania na bodźce ujemne. Mieszkańcy jego raczej sprzyjali rewolucji i jej początkowym hasłom. Do wystąpienia przeciw sprowokowały ich dopiero doktrynerskie obłędy i cynizm nowych włodarzy. Zwróćmy na to uwagę, bo wydaje się stąd wynikać, że synowie prymitywnego regionu działali wskutek podniet mocno skomplikowanych, nawet subtelnych. Zupełnie podobne do prawdy, że nie tylko teoretycy, lecz i liczni wykonawcy kontrrewolucji byli rewolucjonistami na swój sposób. Kto nie sprzyjał panoszeniu się rozkapryszonych dworaków wersalskich, ten wcale niekoniecznie musiał jednak pragnąć znacznie bardziej dotkliwej dyktatury ludzi upojonych rozkoszami świeżo zdobytej władzy. Pod adresem Wandei hojnie wówczas szafowano epitetami, lecz żaden z nich nie pasuje do treści kontrrewolucji, o której nie sposób rozprawiać temu, kto nie uznaje potrzeb trudnych rozróżnień. Na skomponowanym w początku rewolucji trójkolorowym sztandarze Francji widniał pas biały, co oznaczać miało Unię Starych Tradycji z Nowym Porządkiem, reprezentowanym przez błękitną i czerwoną barwę Paryża. Dyktatura jakobińska i rządy terroru jakby zapomniały o złożoności stosunków krajowych symbolizowanej przez samą chorągiew państwową. Gdy Lafayette obmyślał jej wygląd, spokojnie było w Wandei. Potem biel pozostała wprawdzie na chorągwianych płachtach, lecz ludzi żądających jakiego takiego respektu dla niej wypchnięto do lasów i za żywo płoty. Znaczenie wystąpienia Paryżan manifestujących przeciwko dalszemu trwaniu terroru jest widoczne gołym okiem. Czy przyniosło jakąkolwiek korzyść okupione strasznymi cierpieniami powstanie wandejskie? Chcąc dokonać próby odpowiedzi na to pytanie, Trzeba znowu powrócić do skrwawionego kraju. Powstanie zostało stłumione w tym sensie, że przestała istnieć armia katolicka i królewska. Lecz opór zbrojny trwał. Ocaleli i po partyzancku nadal walczyli niektórzy z przywódców. De la Roche poległ wcześnie. Zapragnął wziąć do niewoli zbłąkanego żołnierza. Ten zaś wystrzelił raz jeden tylko. Za to celnie. Pragnąc się upewnić co do faktu, władze kazały rozkopać mogiłę i sprawdzić, kto w niej leży. Zabrakło Achillesa Wandejskiego. Nie złożył broni Wandejski król Franciszek Atanazy de Charet de la Contrie, osobnik, który z wielkim powodzeniem mógłbyś zapewne piastować buławę Atamana kozaków zaporoskich lub dońskich bo nie tylko doskonale jeździł konno i dowodził ruchliwymi oddziałami, lecz był dawniej oficerem monarszej marynarki wojennej, uczestniczył w zwycięskich bitwach morskich. Beletrystyka historyczna niesłusznie wszczepiła nam przekonanie, że takie typy jak szaret stanowią wyłączną własność Europy Wschodniej. Na skrajnym zachodzie kontynentu, w przyległej do Atlantyku Polaci Wandei, długo popisywał się niesforny, Lubiący towarzystwo pięknych amazonek oraz rycerskie gesty, odważny i okrutny, romantyczny wataszka. 10 sierpnia 1792 roku Szaret bronił Tjulerii. Z pogromu i rzezi stronników króla ocalił się podobno dzięki oryginalnemu pomysłowi. Podjął z bruku rwaną pewnie przez pocisk nogę gwardzisty szwajcarskiego i ostentacyjnie nią wymachiwał. Tego rodzaju legitymacja sankiulockiej prawomyślności pozwoliła mu zmieszać się z tłumem zwycięzców i ujść całą. Wspomnienia tiuleryjskie nie mogły pozostać bez wpływu na późniejszą srogość eksmarynarza. Ciekawe jednak, że i on ruszył w pole dopiero na zaproszenie ze strony chłopów. Innym, równie nieustępliwym i wytrwałym przywódcą partyzantki wandejskiej został już w tej książce wspomniany Jan Mikołaj Stofle, plebejusz niepodrabiany, Cidevan pod oficer piechoty i gajowy. Już przed przewrotem termidoriańskim władze paryskie połapały się, że działalność kolumn piekielnych w przewidziany i nakazany sposób pustoszących wandel osiąga ponadto pewien skutek uboczny. Zapędza do lasów pod rozkazy wspomnianych przed chwilą mężów Tysiące zrozpaczonych, nic już nie mających do stracenia ludzi. Ta okoliczność również przyczyniła się do wyraźnego złagodzenia kursu. Kiedy zabrakło Robespiera, doszedł do głosu element przez niego i przez Jakobinów mocno ostatnio podejrzany o nieprawomyślność – wojskowi. Na wniosek Lazarza Carnot surowo zakazano wszelkich akcji przeciwko ludności cywilnej. Śmiercią karani być mogli tylko przywódcy partyzantów. Schwytanych szeregowców należało internować. Komendę nad wojskiem objęli świeżo wypuszczeni z więzień generałowie Osh i de Conclos. Francuzi błękitni zaczęli pertraktować z białymi. 1 grudnia 1794 roku znowu z inicjatywy Carnot rząd ogłosił zupełną amnestię dla wszystkich, co w przeciągu miesiąca złożą broń. 26 lutego 1795 roku Nant przeżyło emocje i oglądało widoki możliwe tylko w bajce lub w rzeczywistej historii. Miasto mające w świeżej pamięci okrucieństwa Jana Chrzciciela Carrier nie zmieniło przynależności państwowej ani ustroju, pozostawało republikańskie. Mieszkańcy jego tłumnie wylegli na ulice by oglądać uroczysty wjazd Franciszka de Charette, przystrojonego na tę okazję w białą szarfę ze złotymi kwiatami lilii Bourbonów w biały pióropusz. Po prawicy i lewicy konnego partyzanta jechali generałowie rewolucyjni. Za nimi oddziały stron obu oraz ozdobione czerwoną czapką frygijską karety, w których zasiadali przedstawiciele konwencji. Na placu tak niedawnych straceń Wszyscy odkryli głowy. Dziesięć dni wcześniej Francuzi z dwóch zwaśnionych obozów zawarli w przyległym donant La Jonée traktat pokojowy. Lek powszechnego pojednania zasklepić miał rany. Rząd zobowiązał się nikogo nie ścigać za przeszłe uczynki, przyjść z jednakową pomocą wszystkim, zarówno białym, jak błękitnym ofiarom wojny, wypłacić odszkodowania, przyczynić się do odbudowy, zwrócić spadkobiercom mienie osób straconych za działalność kontrrewolucyjną, zdjąć sekwestr z dóbr emigrantów. Dotychczasowi powstańcy zachowywali broń i mieli pilnować pokoju w swojej ojcowiznie Układ ogłaszał całkowitą swobodę kultu. Oporni, niezaprzysiężeni księża powracali do pełni swych praw kapłańskich jawnym warunkom porozumienia, jakoby to towarzyszyły tajne dotyczące ni mniej, ni więcej jak przywrócenia monarchii. W określonym terminie władze wydać podobno miały wandejczykom młodocianego Ludwika XVII. Jeśli ta obietnica nawet istniała, to nie mogła być spełniona w żaden sposób. 8 czerwca udręczony chłopiec zmarł w Paryżu. Ślady Franciszka de Charette poszli wkrótce szłani bretońscy. Najpóźniej, bo dopiero 2 maja zdecydował się na to stofle. Wszyscy oni zawarli i podpisali porozumienia pokojowe. Zdawało się, że wojna domowa ustała na dobre. Rozpaliła się znowu już wkrótce w czerwcu, gdy flota angielska dokonała desantu na półwyspie Kiberon, wysadzając na ląd zbrojne siły emigrantów. Stofle i Deschare porwali się do oręża, oskarżając Paryż o niedotrzymanie warunków umowy, lecz nie stać ich już było na dostarczenie znaczniejszej pomocy. Kilka miesięcy później przypłacili swój upór życiem, ujmowani kolejno, do końca zachowujący się z ogromnym poczuciem godności własnej. Pierwszego z nich rozstrzelano w Angers drugiego w Nant. Historycy dotychczas nie rozstrzygnęli, kto kogo oszukał w La Jeunee. Zawarty tam traktat sprawia istotnie wrażenie dość fantastyczne i długo utrzymać się nie mógł. Jednakże stanowią wyraźną granicę. Wszystkie późniejsze usiłowania kontrrewolucyjne, inspirowane były i kierowane z zewnątrz, przez emigrację, pozbyły się na zawsze charakteru autentycznych i masowych zrywów ludu. Bretania i Wandea nie doczekali się Ludwika XVII. Thalien bez skrupułów kazał rozstrzelać wziętych na półwyspie Kiberon jeńców, lecz generałowie, zwłaszcza zaś Osz, dopilnowali przynajmniej pokoju religijnego, zapobiegli ponownemu sprowokowaniu wieśniaków. Zdrowy rozsądek odniósł pomimo wszystko sukces. Trwało nadal we Francji typowe dla potermidoriańskiego okresu prowizorium W 1795 roku Znajdujący się podówczas w niełasce Generał Napoleon Bonaparte Otrzymał i odrzucił propozycję Objęcia dowództwa Jednej z czynnych Wandei brygad piechoty Ceniący swą specjalność artylerzysta Nie chciał pono jej porzucać Podobniejsze do prawdy że rozpierany ogromnymi ambicjami człowiek wolał czekać na sposobność w Paryżu zamiast uganiać się za laurami małej wojenki. Już wcześniej Osz doszedł do słusznego wniosku, że z partyzantami najłatwiej się uporają inni partyzanci i zaczął zwalczać szłanów przy pomocy drobnych, lecz ruchliwych oddziałów. Generał Bonaparte odmówił zatem wojowania w dzielnicy, którą w niezbyt odległej przyszłości Miał odwiedzić jako cesarz Napoleon I W cztery lata zaledwie po przezornym odrzuceniu propozycji korsykanin objął władzę we Francji Został pierwszym konsulem Ogromna większość uczestników zarządzonego zaraz plebiscytu Potwierdziła fakt dokonany Przeszło trzy miliony głosujących powiedziało tak Tylko półtora tysiąca protestowało Sielankę psuła nieco ta okoliczność, że więcej niż 4 miliony uprawnionych nie pofatygowało się do urn. Dopiero dzień 14 czerwca 1800 roku utwierdził pozycję pierwszego konsula, zapewnił mu dalsze zawrotne awanse. Stoczono wtedy bitwę pod Marengo, którą Bonaparte właściwie przegrał. Zwycięstwo przechylił na stronę Francji Generał de Se, Ludwik Karol Antoni de Ex, kawaler de Weigu, arystokrata całym sercem nawrócony na stronę rewolucji, nawet w podbijanym Egipcie, szanowany za prawość, zdążył w porę przybyć pod Marengo, by rozstrzygnąć o wygranej i polec. Dokładnie w rok i jeden dzień później pod pełnymi żaglami płynący już do jedynowładztwa Bonaparte, umocnił jako jeden z punktów fantastycznego układu z La Jonée. Podpisał konkordat z papieżem. Pokój religijny, o który powstańcy i partyzanci walczyli dla Wandei, rozszerzył na całą Francję. Teologowie i statyści z Watykanu prowadzili pertraktacje w imieniu Piusa VII, Pierwszy konsul wyznaczył ze swej strony osobistość już raz jeden w tej książce wspomnianą, a to przy okazji wzmianki o bitwie pod Ville, księdza Stefana Bernier. Probosz Zanger w bardzo czynny sposób działał w Wandei po stronie białej. Należał do armii katolickiej i królewskiej. Nie uspokoił się i później, w okresie partyzanckim. Rozmaici pisarze oskarżali go nawet o bezwzględność mało przystojną osobie duchownej. Ksiądz Barnier wywierał według nich znaczny wpływ na Jana Mikołaja Stofle. Skłonił go podobno do rozstrzelania bohatera spod Savenet, oficera powstańczego nazwiskiem de Marini, którego występek polegał na działaniu na własną rękę. Potem skutecznie odwodził ex Gajowego od układów z republikanami, w końcu wydał go w ich ręce. Za zasługi przy zawieraniu konkordatu, Stefan Bernier został biskupem Orleanu. Można sobie darować roztrząsanie tych ponurych zarzutów i zawiłości, bo co innego jest ważne. Uznać przyjdzie, że los okazał się wówczas mocno niełaskawy dla Francji. Mózgiem politycznym na miarę potrzebną w wielkiej epoce okazał się dopiero Bonaparte. Człowiek zajęty utwierdzaniem w nowym, autorytatywnym ustroju głównych zdobyczy rewolucji znalazł sobie pomocnika wśród takich, co krwawo zwalczali rewolucyjne ekstrawagancje. To one stanowiły istotną przyczynę sprawczą, kosztowały 200 tysięcy ofiar ludzkich. Francja Niezbędnie potrzebowała pokoju religijnego, czynnika tak ważnego dla całego stylu życia kraju. Łatwiej było ten pokój od początku zachować, niż go odzyskać po tylu zbytecznych w gruncie rzeczy tragediach. W samych początkach powstania, gdy słabo jeszcze uzbrojeni chłopi chwalili się głośno, że nie ma pomiędzy nimi ani jednego mieszczanina czy szlachcica, władze miejscowe otrzymały naiwny list. Oddział Gwardii Królewskiej, czyli powstańczy, z Chalam, domagał się od prowincjonalnych urzędników decyzji, które powziąć mógł tylko Paryż, gdyż dotyczyły polityki państwowej. Dwa spośród wysuniętych żądań przykuwają uwagę dzisiejszego czytelnika. Wieśniacy chcieli trwania naszej religii katolickiej, apostolskiej i rzymskiej oraz księży niekonformistycznych. W zakończeniu swego pisma stwierdzali Z całego serca i ducha pragniemy, by braterstwo, wolność i równość trwały między nami z całą mocą i aby wskutek tego nastąpiła wzajemna amnestia. Historia zaprzeczyła wywodom ideologów totalizmu, przyznała rację autorom naiwnego listu. Stwierdziła że zawarte w nim żądania natury ideowej nadawały się do pogodzenia i pogodziły się wcale komfortowo, skoro dzisiejsi parafianie wandejscy zaraz za krzyżem noszą podczas swych procesji republikański trykolor. Porozumienie co do warunków ustrojowych nawet jest łatwiejsze wtedy, gdy nikt nie żąda, by ludzie zaparli się dusz własnych, poza politycznych przekonań i umiłowań. W tej mierze popłaca tylko rzetelność. W najpiękniejsze hasła haftowane parawany nie pomagają. Naturalnie, jeśli chodzi o ludzkie społeczeństwo, nie zaś o hordy indywiduów, gotowych jutro kopać obcasami dzisiejsze bożyszcza. Sens powstania wandyjskiego. Trudno odmówić jakiejkolwiek, nie tylko zresztą moralnej racji ludziom, którzy stawiali opór zupełnie już nieograniczonym uroszczeniom władczym. Szczególnie ostrożnie traktować należy potępiające werdykty dzisiaj, w stuleciu XX, gdy aż nazbyt dobrze wiadomo, do jakich nieszczęść zaprowadzić może ręka uwolniona od wszelkich hamulców. Doświadczenia na ten temat zbierano zresztą i wówczas w wieku XVIII, bo terror szalał również w tych prowincjach, które zachowywały się potulnie. Istnieje ówczesna karykatura przedstawiająca Robespiera, który po zgilotynowaniu wszystkich Francuzów własnoręcznie gilotynuje kata. Za plecami nieprzekupnego widać żałobną piramidę, grobowiec z napisem Tu spoczywa Francja. Nie tak znów wiele przesady, jeśli się wspomni zlecenia sężysta. Każcie nie tylko zdrajców, lecz nawet obojętnych. Każcie każdego, kto zachowuje się w Republice biernie i nic dla niej nie robi. W tej recepcie tylko pojęcie kary rysuje się ściśle. Reszta jest złowrogomętna. 17 listopada 1793 roku Ścięto generała Jana Mikołaja Uszar, a to pod zarzutem niewyzyskania wygranej bitwy Czy wyzyskał ją należycie? Sprawa sporna Trudno jednak twierdzić, że nie zrobił nic, skoro pobił w polu Anglików i Austriaków Nie przewidywano oczywiście konieczności zgilotynowania wszystkich Francuzów Marat obrachował, że wystarczy posłać na szafot ze ćwierć miliona osób. Po takim zabiegu reszta Sidevan społeczeństwa byłaby tyleż warta, co przeciętne gospodarstwo wandejskie po przemarszu kolumny piekielnej. Słusznie więc stawia się tu i łówdzie krzyże pamiątkowe ludziom opornym wobec tego rodzaju zamierzeń. Powstanie wandejskie... Środkami namacalnymi nawoływało właściwie do powrotu na drogę, o której jakże łatwo pisać, lecz z której jakże trudno nie zboczyć. Po prostu na drogę trzeźwości. Fakty zdają się świadczyć, że Bonaparte, wielki realista, skorzystał z lekcji powstania. Cesarz niezbyt ufał Wandei. Czynnie sprzyjał jej odbudowie, Lecz kazał również mościć nowe drogi, ułatwiające przemarsze wojsk regularnych. Przygarnął i obsypywał łaskami posłusznych mu i potrzebnych terrorystów i królobójców, ale świadczył honory również byłym powstańcom. Zwyciężaliście takich, co bijali wszystkich innych, mawiał im. Jedną tylko kategorię ludzi szczodrze darzył obelgami. Tych mianowicie, co w czasie zmagań o sprawy zasadnicze zachowywali neutralność. Miałem już w kieszeni bilet lotniczy, gdy kupiony w kiosku nad Sechwaną numer Le Figaro sprawił mi dużą niespodziankę. Było to 7 czerwca 1967 roku, więc pierwszą stronę gazety szczelnie wypełniały wiadomości z Bliskiego Wschodu. Za to na drugiej u samej góry widniał spory artykuł pana Jana Jakuba Leblon, zatytułowany następująco Trois villages du Bocage, Tifoche, Labrifère Torfou, Viv de l'Histoire. Il s'apprête à reconstituer l'une des plus grandes batailles de la guerre de Vendée. Nie będę tajć, że przysiadłszy na ławce pod Platanem, najpierw zapoznałem się z pracą pana Leblon, depesz o Suezie, Jerozolimie i postanowieniach Rady Bezpieczeństwa odkładając na porę nieco późniejszą. Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki. Ustami Cezara Klaudiusza powiedział Robert Graves. Okazało się, że trzy wymienione w tytule wioski postanowiły zrekonstruować jeden z epizodów wojny wandejskiej. Klęskę pułków republikańskich Klebera pod murami zamku Gilles de Ré. Jak się już wspomniało, batalię ten stoczono 19 września. Dla widowiska obrano jednak datę wcześniejszą, 2 lipca. Cała okolica żyje myślą o nim. Przed kościołem po mszy nie ma rozmów na inny temat. Proboszcz zawarł z nauczycielem Święte Przymierze i wspólnie roztrząsają szczegóły przy aperitifie. W przedsięwzięciu patronują trzej merowie, przy czym tylko jeden z nich, pan bretesz, jest hrabią. Dwaj pozostali, panowie Bernard Bourguin i Paweł Bonhomme, nie noszą tytułów arystokratycznych, działają solidarnie, głosząc wraz z pozostałymi obywatelami. To jest dobra rzecz. Nie chcemy osądzać. Pragniemy uznać zasłużony heroizm obu obozów. Rusznikarze, krawcy, tokarze i inni rzemieślnicy mają ręce pełne roboty. Spośród ośmiu szykowanych dział dwie sztuki wypożyczone w nantes są autentyczne. Pozostałe będą z drewna, lecz dzięki nowoczesnej pirotechnice posłużą sprawnie. Pan Serwiusz Dano... Specjalista filmowy zajmuje się scenariuszem i dźwiękiem. Ma studio w Lafayie koło Clisson, spalonego illo tempore przez Westermana. Troska o autentyzm posunięta została bardzo daleko. Postać Franciszka Tanazego de Charette de la Contrie odtworzy jego potomek, Pan de Sorbet. Co do innych aktorów widowiska, wszyscy starzy i młodzi są ochotnikami. Stwierdzają Trzejmerowie Lecz przebieg wypadków Znają dziś lepiej niż szperacze historyczni Ochotniczy udział w przedstawieniu Oznaczać też musi Swobodę wyboru roli Ten właśnie z pozoru drobny problemacik Wydaje się dość interesujący Tradycje armii katolickiej i królewskiej Zakotwiczyły się tęgo w Wandei Która wiernie służy Trójkolorowemu sztandarowi Z niej przecież z jednej i tej samej wioski pochodzili Jerzy Clemenceau i marszałek Jean de Ladre de Tassigny. Pluton wandyjskiego pułku spoczywa w tranché de bataillon pod Verdun, lecz jest bardzo rzymska. Podczas wyborów oddaje większość głosów stronnictwom pracy. I oto młodzi Wandejczycy mają dobrowolnie wybrać barwę, w której wystąpią. Artykuł pana Leblon wyjaśnia i tę sprawę. Pewna kokieteria nie pozostała bez wpływu na decyzję. W grę wchodził wzgląd na piękno mundurów. Sto kilkadziesiąt lat temu półki republikańskie chadzały w łachmanach, ale przepisowe ich stroje błyszczały błękitem, wyłogami, szamerunkami. Nawet szeregowiec miał frędzlaste na ramienniki. Wiedza o tym łagodzi, jak widać, uprzedzenia natury politycznej. Moguntczycy Anno Domini 1967 nie ulegną w swych wnioskach o Temat przedstawienia upatrzono sobie jednak w bitwie bardzo zaszczytnej dla tej strony, co przegrała wojnę. Nie rozpaczałem, że nie będzie mi dane oglądać widowiska pod torfu. Było trochę tak, jak z brakiem zainteresowania dla filmowych wersji powieści historycznych. Ma się własne, plastyczne wyobrażenie zarówno nędzników, jak wojny i pokoju i przykro raczej rozstawać się z nim. Podejrzewam nawet, że u zajmującego się przeszłością literata pasja tworzenia własnych wyobrażeń rozstrzyga o samym zamiłowaniu do historii. Słowo pisane, podobnie jak słuchowisko radiowe, ma to do siebie, że zniewala do pracy fantazję odbiorcy – Istnieje tyle dokładnie wizji Salambo, ilu było czytelników tego utworu Floberta, zmuszonych przez autora do indywidualnych wysiłków. Film i telewizja chcąc całkowicie sobie podporządkować odbiorcę, usypiają jego wzrokową wyobraźnię. Nie jestem wrogiem tych wynalazków. Są jednak dziedziny, w których pragnę pozostać sam na sam, o ile to w ogóle możliwe, z tematem i jego wszechstronną treścią. Zapowiedź wystawienia w Wandei żywych obrazów, sympatyczny ton artykułu i wynurzeń organizatorów pasowały do tego, co dane mi było poznać przy innej okazji. Publiczność tutejsza zdaje się odznaczać szczególnym sposobem reagowania na tego rodzaju widowiska. Wolno mi przypuszczać, że niebiosa wynagrodziły mnie za właściwy sposób zachowania się. Na cmentarzu Père Lachaise Zapragnąłem obejrzeć miejsca wiecznego spoczynku marszałków napoleońskich. Wiedząc coś niecoś o francuskich obyczajach obszedłem sobie w kologrobowiec grobowiec Franciszka Lefebvre. Nie omyliłem się. Na odwrotnej stronie monumentu widniała tablica poświęcona pamięci czcigodnej małżonki zdobywcy Gdańska. Wkrótce potem... A Afisze doniosły, że na dziedzińcu Pałacu Inwalidów wystawiona zostanie Madame Saint-Jean na Sardou. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma piąta. Koniec ścieżki drugiej.